Witam Was, podcast sieci Dzisiaj zajmę się e, tematem Miłość złowiona w sieci. E, odcinek będzie nagrany towarzystko, <grym i> towarzystko> powiedzmy, towarzysko, no, przyjacielsko z moim przyjacielem Grześkiem który także wypowie się na ten temat. Grzesiu, przedstaw się. Witam, witam Was. Oto się Grzesiek Chciałem powiedzieć parę słów o tym podcasie. To jest wspaniała rzecz. Jest naprawdę piękna, cudowna. I proszę głosować, proszę słuchać, bo to są naprawdę piękne tematy. Oj, zdziwiłem się. Dobra, to była autoreklama, ale, ale okej. Okay. Słuchajcie, dobra, najpierw może trochę rzeczy technicznych. Bo ja zauważyłem, że na 15 wejść na moją stronę 14 razy strona nie działa. No jest to trochę zastanawiające i, i mnie to zdenerwowało. Napisałem maila do administratorów i teraz widzę, że wszystko pięknie, ładnie działa. No mam nadzieję, że nie powtórzy się sprawa taka, że nie będzie działać. Jeżeli czasem by nie działała strona, to wejdziecie tam za, za nie wiem, za parę minut i na pewno będzie działać z powrotem. No więc dobrze, na stronie wirtualnej Polski, znaczy przepraszam bardzo, na stronie gazeta.pl to jest, e, znalazłem taki artykuł, znaczy moja przyjaciółka mi to znalazłem, nie, nie mogę sobie przy tego... Tam. E, Przywłaszczać tego, nie? Moja przyjaciółka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, e, przysłała mi, mi artykuł Miłość złowiona w sieci. Słuchajcie, generalnie sprawa polega na tym, że e, pary poznały się w sieci. Pary, które są już tam, powiedzmy starsze, to jest tutaj opisuję akurat Katarzyna, która ma 32 lata, i Piotr, który ma 37 lat. Poznali się na czacie. Teraz chcemy się z grześkiem zastanowić, czy jest możliwa miłość przez internet. Znaczy, czy taka znajomość ma jakiś sens? Eee, Krzysiek, miałeś kiedyś w ogóle jakąś znajomy z internetu, z czatu? Spotkałeś się kiedyś z jakąś dziewczyną? Pewnie, że tak. Było dużo tych dziewczyn. Ale te właśnie te znajomości kończyły się zawsze, by to powiedzieć... Niepowodzeniem. Niepowodzeniem, tak jest. Widzisz, bo tutaj na przykład jest opisana sprawa taka, że poznali się, zakochali i zostali małżeństwem. Więc sprawa jest dosyć intrygujące, nie? Małżeństwo od razu tak. To, znaczy od razu, no po krótkiej czasie znajomości. Są takie wyjątki, można to stwierdzić, no ale niestety, no się te osoby dopasować, normalnie dopasować wszystkich charakterem, czy no, no oczywiście wygon się nie liczy za bardzo, no ale zależy dla kogo, nie? Ale charakter musi być ważny. I są wyjątki, i wiadomo. Właśnie ten przy, przypadek tutaj, o którym mówisz, Mój, moim kolego, Łukaszu, no wiesz, słuchaj, y, wygląd się liczy. Słuchaj, ja tam też czasami zachodzę za na czat i sprawa wygląda następująco, że no okej, okay, wygląd się nie liczy dla większości dziewcząt, dochodzi co do czego, no to wygląd się liczy. I to jest taka sprawa, wiesz, trochę y, śmieszna. No bo w rozmowie jest y, jeden aspekt, że wygląd nie, kasa nie i tak dalej. Liczy się miłość i poglądy, a jeżeli dochodzi do do zderzenia z rzeczywistością i tak dalej, to, to już jest wtedy problem. Liczy się kasa, liczy się wygląd, wykształcenie odchodzi trochę na, na, na e, trochę tam dalszy tor, a tak naprawdę właśnie kasa, wygląd, nie? Sądzisz? Dokładnie, jeśli na przykład rozmawiasz z jakąś osobą, dziewczyną i spotykacie się, pierwsze spotkanie jest, to na przykład mówi, że się nie liczy, chcecie się spotkać, spotykacie się, i tak, ona wtedy sądzi, że, że wygląd jest właśnie dla niej na pierwszym miejscu. Oczywiście rozmawiacie ze sobą, wszystko miło, ładnie, pięknie, ale później to właśnie się okazuje, że wygląd się na nie liczył. No i to spotkanie może się kończyć tylko na jednym, dwóch spotkaniach, nic więcej. No właśnie, to jest beznadziejne, zobacz. Jest dziewczyna powiedzmy, z którą się dogadujesz na początku świetnie, bo powiedzmy wymieniliście się numerami komunikatorów swoich, rozmawiacie przez jakiś czas. Znaczy, ja to też mówię z własnego doświadczenia, bo też tak, tak nieraz miałem. Jest dziewczyna, z którą mi się bardzo dobrze rozmawia. Spotykamy się raz czy tam dwa razy no i ona stwierdza, że nie, że, że to nie jest to, że to jest w ogóle bez sensu i tak dalej. Więc wiesz, jeżeli dziewczyna naprawdę zwraca uwagę tylko i wyłącznie na charakter i na to, jakim jesteś człowiekiem, nie byłoby takiego problemu. Przynajmniej mi się tak wydaje. Więc... I Jeszcze sprawa jest taka, ja przeczytam może kawałek tego artykułu tutaj. E, cytuję. Niektórzy mężczyźni umawiają się w sieci z dziesiątkami kobiet. Wiem, że trzeba poznać wiele osób, żeby trafić na ideę, ale przesada jest niezdrowa. Kilku mężczyzn tak zniesmaczyło mnie swoim zachowaniem, że nawet zawiesią swój profil. To jest wypowiedź owej Katarzyny, e, która właśnie tutaj jest w tym artykule ujęta. Faktycznie, mi się wydaje, że faceci, niektórzy faceci mają także złe podejście. Jak, jeżeli chodzi tutaj, bo ja wchodzę generalnie z Grześkiem, tak, z Grześkiem, wchodzimy razem, znaczy ty też chodzisz na ten czat. To jest czat Trójmiasto, tam nie ma co ukrywać na wirtualnej Polsce, to niki niektórych osób świadczących o płci męskiej są po prostu powalające. Nie wiem. Właśnie się tutaj na przykład mam dużego, albo, nie wiem, wezmę cię na raz, czy, czy, czy tym podobne, albo za 20 zł w samochodzie, no po prostu to jest, to jest według mnie żenada i, yy, nie wiem, yy, uwieranie męskiej godności tak naprawdę, bo ja osobiście w życiu bym nie przed takim nikiem, no dla mnie to by było śmieszne. Właśnie dużo lasek się na to łapie, na ten nik i właśnie dużo osób pisze na ten. Co ty? Uważasz tak? Że, że dużo dziewczyn pisze na takie niki? A nie, A nie pisze? Słuchaj, nie, no mi się zawsze wydaje, że z takim nikiem wchodząc, to wchodzą ludzie bez mózgu infantylni i naprawdę, jacyś tacy nie do rozwoju po prostu. Według mnie przynajmniej. Może i tak, masz rację, no ale tak się spotkania z takim czym, że właśnie też wchodzą z takie niki, żeby właśnie się, albo, nie wiem, się pośmiać, albo ogólnie, nie wiem, przejść jakąś przygodę, czy jakąś sensację, no nie, wiem, normalnie. No bo ten nikt to generalnie, znaczy ten nik, takie niki to generalnie świadczą tylko o tym, że chłopak potrzebuje dziewczyny czy tam kobiety na jeden raz. No, no to co się do tego generalnie sprowadza? Pfu, no nie wiem. Dla mnie to się wydaje trochę dziwne, takie podejście. Właśnie, Grzesiek mnie tutaj przed chwilą uświadomił. Faktycznie, o tym zapomniałem. Słuchajcie, ja kiedyś zrobiłem z nim test. Zrobiliśmy razem. Byliśmy tutaj u mnie w domu i zrobiliśmy test. Weszliśmy z nikiem, to jest dosyć kontrowersyjna sprawa, ale weszliśmy z nikiem. Czekaj, jaki to był nik? Zrobię ci loda za 20 zł. Tak, to był ten nik. To był taki test nasz czatowy i tylko że to trochę w inną stronę działało niż ty tutaj mówisz, że, że te dziewczyny się na to nie łapały, tylko faceci faceci po, po chyba dwóch czy trzech minutach bycia z takim nikiem mieliśmy chyba 30 kilka rozmów, znaczy otwartych, yy, yy, apletów. Z rozmową, co było powalające, faceci naprawdę proponowali kwotę nawet wyższą, nie mówię 30 zł, byle się spotkać szybko i, i sprawnie, wszystko załatwić. Więc dla mnie to jest po prostu śmieszne i, i idiotyczne. A tak naprawdę, mówiąc, prawdę mówiąc, to y, takie spotkanie y, z sieci y, kobiety i mężczyzn, ale tak powiedzmy sobie szczerze na poważnie. No wydaje mi się, że jest to możliwe. Ja w sumie sam byłem w związku 3,5 roku z dziewczyną poznaną z sieci. No idzie coś zrobić, idzie stworzyć jakiś tam poważny związek, no ale tutaj akurat się wypowiadało osoby, jak już wspomniałem, które miały 32 i 37 lat. Jest to już troszkę tam starsze od nas osoby, bo Grzesik jest w moim wieku, jak już wiecie, jak ile mam na, bo wspomniałem o tym pierwszym odcinku, więc nie będę ja troszkę minął. Yy, on jest w tym samym wieku, więc to są osoby trochę starsze, które tutaj pisały ten artykuł. Ale... E, sądzę, że no w naszym wieku też gro osób nie ma nikogo. Jest dużo singli, to jest w ogóle. Teraz, teraz to jest plaga singli. Właśnie w tym wieku jest duża plaga singli i nie, właśnie nie wiemy, jak to zwalczyć. Dokładnie, jak to zwalczyć. <laughs> to znaczy, może wiesz, bo nie chcę tego zwalczać. Słuchaj, ja, ja spotkałem się, że, że dużo dziewcząt w ogóle w naszym wieku nie chce mieć żadnych partnerów. Nie wiem dlaczego, ale nie poszukują żadnych partnerów. i. Jest im dobrze tak, jak jest, są same, niezależne. Właśnie, bo tu pewnie tkwi jeszcze problem w niezależności. Wiele, wiele osób, no osób dziewczyn, głównie dziewcząt, myślę o dziewczętach, kobietach, są być niezależne. Według mnie jest to troszkę, troszkę, ba, przesadzone z grubsza, bo wiele przesadzone, bo bycie w związku nie oznacza od razu niezależność, yy, utraty tej niezależności. I pod się jakąś mężczyznę, nie wiem, ale to jest zupełnie głupota, jeżeli tak kobieta myśli. To, to, to coś tutaj się mija z powołaniem i z celem kobiecości. Może niektóre osoby w naszym wieku bardziej stawiają na przykład na karierę, karierę zawodową. Gdzieś na przykład wiąza się z kimś, najpierw chce to karierę zawodową zdobyć, dopiero później, po jakimś tam czasie, dwóch, trzech lat, się ma tam 25-26 lat, dopiero poszukać kogoś, żeby być z kimś na stałe. I oni, one na przykład mają już karierę zawodową już zrobiono I wtedy mogą jakieś życie osobiste założyć no. Rozpocząć Znaczy wiesz, słuchaj yy, Tak uważasz, ale Zauważ też taką sprawę i taki aspekt, że No mamy tyle lat ile mamy I rozpocząć karierę zawodową poważnie w tym wieku Bez żadnego wykształcenia To znaczy wykształcenie ewentualnie zawodowe, techniczne czy też licealne no jest po prostu mijaniem się z celem, bo jest niemalże niemożliwe. Żeby rozpocząć poważną jakąś karierę zawodową, to trzeba mieć, tak mi się wydaje przynajmniej, raczej wykształcenie wyższe. No a w tym wieku raczej to wykształcenie się jeszcze realizuje. No to nie jest wykształcenie yy, ukończone. No bo, żeby ukończyć, żeby mieć wykształcenie wyższe, znaczy nie tyle licencjackie, bo tam licencjackie to licencjackie jest moją drogą, ale mieć wykształcenie magisterskie, no to 20 mam teraz za rok, 25, 24, 25, 26, no zależy jak tam, jakiś studia skończy, nie? Więc to jest trochę w sumie, no trochę nie bardzo chyba teraz zacząć. Znaczy wiesz, ja nie mówię, y, pewnie, że mogą rozpocząć karierę y, na studiach. No to jest całkiem, całkiem możliwe i całkiem mądre. Na przykład ktoś się na studiach dziennikarskich, może na przykład rozpocząć karierę. No, taką karierę zawodową oczywiście na początku nie aż tak zaawansowano, ale tak początkowo gdzieś w radiu, czy gdzieś, nie wiem, żeby rozpocząć, żeby właśnie wejść w ten ryt, żeby na przykład po skończeniu tych służb dziennikarskich już na dobre rozpocząć karierę dziennikarsko. Czyli wiadomo, że można na początku stopniowo, pomału, pomału rozpocząć, rozpocząć karierę zawodową i wtedy dopiero kontynuować dalej, już taką bardziej zaawansowaną karierę zawodową czy znaczy wiesz, no okej, okay, no tu mówisz o dziennikarstwie, ale na przykład ja studiuję ochronę środowiska i ja nie mam możliwości zrobienia kariery zawodowej na studiach. Yy, odpowiedź z prosta, dlaczego, bo ktoś może zadać się to pytanie, a dlaczego? No bo nie mam możliwości, bo nakład godzin yy, zajęć, i na to nie pozwala. Często mam tak, że koń, zaczynam zajęcia o 8, rano kończę o 20, więc yy, jeszcze zacząć pracę po zajęciach to jest po prostu nierealne i mija się z celem. Więc to też tak, wiesz, można mówić, że no są niektóre kierunki typowo humanistyczne, które faktycznie można rozpocząć tą karierę, no ale na niektórych kierunkach, tak jak akurat u mnie, jest to kierunek ścisły, i no nie można. A trochę zjechaliśmy z tematu, bo mieliśmy mówić o miłości złowionej w sieci, jak mówi sam y, tytuł tego artykułu. Ech. No i tak samo powiem, jak na, na ostatnim odcinku. Trochę ten odcinek już trwa. To jest, już teraz troszkę przedłużyliśmy go. Nie chcę robić za długich odcinków, bo one będą nudne trochę. Widzę, że się chcę coś powiedzieć? Chciałem dodać, że na przykład na czasach, że pary poznawały, poznawały się na przykład na dyskotece, czy na jakichś czasach, wiadomo. Ale teraz weszła era internetu, era bardziej nowoczesności, czyli wiadomo, że bardziej ludzie pozostają w domu. I właśnie chodzi o to, że bardziej ludzie poznają się przez internet, ponieważ ten internet mają na co dzień i nie chcą wychodzić z domu bardziej się poznałem przez internet oczywiście. No tak, wiesz, internet stał się bardziej powszechny i dostępny, nie? To, jest, to jest główna zaleta tego, no ale hmm, ja sam ja, ja nie mówię ni, nic przeciwko temu, bo według mnie poznanie się takie najpierw e, swoich tam, nie wiem, jakichś relacji intelektualnych czy też uczuć, no to znaczy uczuć, źle powiedziałem, relacji takiej mężczyzna-kobieta na płaszczyźnie raczej rozmów niż, niż jakichś innych relacji, no to jak najbardziej internet może się tutaj sprawdzić, ale właśnie jeżeli chodzi o inne relacje, to, to, to już tak nie bardzo. No ale nie mówię, no wszystko jest możliwe i wszystko jest dla ludzi, więc spróbować można. Bardzo miłym akcentem można to zakończyć. Ta para teraz już ona ma 30, nie przepraszam, to jest inna już para, są dwie pary opisane. No ale mniejsza z tym, bardzo miłe podsumowanie z tego, już nikogo nie szukamy. Dla wszystkich par, które, znaczy dla wszystkich par, a wszystkich osób, które poszukują kogokolwiek przez, sieci, przez sieć, także życzymy tego, aby już nikogo nie szukały. To na tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku pozdrawiam Was i słuchajcie nas, znaczy nie, to jest dzisiaj wyjątkowo. Do następnego odcinku, do usłyszenia.